Witam wszystkich w trzecim, licząc razem z pilotażowym odcinku nieprofesjonalnego podcastu rozrywkowego Najmojsza Racja, prowadzonego przeze mnie, czyli przez Sepka. Ostatni odcinek tematyczny, trochę zagmatwany, chciałem tak głębiej trochę wejść w tematykę, a wyszedł taki przegląd tytułów filmowych. Chociaż jestem dość zadowolony. Odcinek bez większego przygotowania. Odcinek tematyczny. Chciałem sprawdzić, jak się takie odcinki robi. Może komuś się spodobał. Jeśli tak, to fajnie. Dzisiejszy odcinek nie będzie tematyczny. Będzie ogólny. O tym, co ostatnio mnie bulwersowało. Ale zacznę może od podcastingu. Ogólnie od tematu podcastów. Interesuje mnie to w sumie... Ogólnie traktuję ten podcast jako taki playground z angielskiego. Znowu zajechałem. Ćwiczebny poligon doświadczalny. Chciałbym się tutaj tak rozruszać w mówieniu do ludzi w mówieniu na poszczególne tematy. Nie wychodzi mi to jeszcze tak super. Szczególnie nie jestem zadowolony z mojej dykcji i tego jak mówię, ale odsłuchując, w ogóle polecam nagranie czegokolwiek, niekoniecznie trzeba to publikować, ale posłuchać się jak się mówi, jakie błędy, jakie błędy językowe się popełnia. Super, to naprawdę wychwytuje się. Z czasem się na pewno popełnia ich mniej, ale nie wiem, czy istnieje jakiś podcast na temat dykcji, prawidłowego mówienia, oddychania, coś takiego? Chętnie bym się z tym zapoznał, nie? Ogólnie ciekawa tematyka, na pewno pomogłoby wielu podcasterom. Nie chodzi konkretnie o jakąś taką, taki profesjonalizm, jak w niektórych podcastach. Ludzie mówią, jakby praktycznie pracowali w radiu od urodzenia. Oczywiście nie jest to złe, super, nie? też bym chciał tak mówić, ale nie jest to wymagane koniecznie, nie do tego dążę chociaż chciałbym być coraz lepszy. nie? Takie mówienie do mikrofonu jest fajne, chociażby dlatego, że w normalnym życiu też łatwiej się wtedy rozmawia, nie nudzi się tak w słuchaczach, czy tam rozmówcy. Dobra, miesza z tym. A dlaczego ludzie nie nagrywają w Polsce podcastów? No na pewno dlatego, że boją się krytyki i opinii innych, ale wydaje mi się też, że po prostu w naszym kraju posiadanie własnej opinii Szczególnie jej rozpowszechnianie, jeśli jest ona odmienna jakkolwiek od takiej powszechnej, telewizyjnej, poprawnej politycznie, jest po prostu niemile widziane. Lepiej nie posiadać nie własnej opinii, wtedy nie naraża się na jakiekolwiek omawianie czy coś takiego. Tak mi się wydaje. Ja nigdy nie bałem się wyrażać mojego zdania. Zresztą trafiłem tutaj przez kwadrans z Wolnym Rynkiem, którego słuchałem. Kilka już dobrych lat temu, potem rozstałem się z podcastingiem, nie wiedziałem nawet, że to jest podcast. Wróciłem do ko koczowiska dekadencji, potem tam podcasty Martina. Pozdrawiam znowu, tak. Także jakiś ogólny ogląd na moje poglądy pewnie tutaj poznacie. jeśli, A więc tak, teraz tak, pierwsze co już jakiś czas temu strasznie mnie wkurzyło, i w ogóle pogląd ludzi na ten temat, z którymi rozmawiałem, chodzi konkretnie mi o alkomaty w samochodach. Alkomaty w samochodach, które nie takie, w które można dmuchnąć i wyrzucić, tylko takie, które uniemożliwiają nam odpalenie samochodu, jeśli mamy wykrwicz we krwi, czy tam w wydychanym powietrzu, choć minimalną ilość alkoholu. Znalazłem tutaj takiego newsa, dosyć starego już, ponad pół roku ma. Temat taki. Tańsze ubezpieczenia za alkomat w samochodzie. Brzmi tak w sumie w miarę jeszcze nie nie? Groźne, nie? Ale dalszy tekst mówi tak. Od przyszłego roku... Francuscy kierowcy, którzy zdecydują się na zamontowanie w swoich samochodach automatycznych alkoholomierzy, będą mieli ulgi w ubezpieczeniach swoich pojazdów. A dalej czytamy. Od przyszłego roku będzie możliwe zainstalowanie w samochodzie alkoholomierza, który po stwierdzeniu zbyt dużej ilości alkoholu we krwi kierowcy uniemożliwi włączanie silnika. Zamontowanie takiego urządzenia będzie kosztowało od 1200 do 1500 euro. Rząd przewiduje częściowy zwrot kosztów. Chodzi o rząd francuski. No, jak wiemy, Francuzi lubią za wszystko płacić. Są przyzwyczajeni do tego, pełen socjalnie. Ale temat jest trochę głębszy, bo y, zaczyna się od y, takiego tańszego ubezpieczenia, za które nam płaci w sumie państwo, znaczy nam. Tym, którzy chcą sobie po prostu zamontować taki alkohol, alkoholomierz, zwany alkoha, alkohol, alk, alkomatem. No, a kończy się na tym, że każdy będzie musiał posiadać takowy w swoim samochodzie. Już nie tylko we Francji, ale pomysły Francuzów często przychodzą na całą Unię. Właśnie osoby, z którymi rozmawiałem, były, były skrajnie za tym, nie? Przeważnie kobiety, jak możecie się domyśleć. Taki instynkt pewnie występuje przedkłada wszystko to, co związane jest z bezpieczeństwem, z bezpieczeństwem nad to, co związane jest z naszą osobistą jakby wolnością. Nie? Także dla nich nie ma problemu w tym, że wchodzą do samochodu i nie mogą go odpalić, bo coś tam, bo jest zepsuty. Nie? nie chcę tutaj być źle zrozumiały. Nie chodzi mi o to, że powinno się pić i jechać. To, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja kupując swój własny samochód, jest on mój i mogę z nim robić co chcę. Mogę sobie go zniszczyć, sprzedać i tak dalej. Nie? Na tym polega własność. A uniemożliwienie mi odpalenia go w jakimkolwiek stanie jestem, jest ograniczeniem mojej własności. Jeśli będę chciał na przykład sobie ponaprawiać z kumplami mój samochód na podwórku, wypijąc przy tym alkohol i próbując go uruchomić, no to nie będę mógł, to to jest ograniczenie mojej własności. Gorzej jeśli na przykład znajdujemy gdzieś się na biwaku czy gdzieś w lesie i wszyscy się schleją, a wtedy komuś się coś stanie, nie? Już nie ruszymy, trzeba mieć na wszelki wypadek jakieś dziecko w zanadrzu, które nam dmuchnie po prostu w ten głupi alkomat. Nie mówiąc już o takich sytuacjach, kiedy jesteśmy na przyjeździe kolejowym, na którym nie, wiedzy, nie wiedzieć dlaczego najczęściej gasną samochody, nie? Tak, i giniemy, no. To są tam skrajne wypadki, przypadki, więcej jest tych ludzi, którzy jeżdżą po pijaku, to fakt. I którzy zabijają ludzi. To też fakt. Ale problem jest głębszy. Bo osoba, która tam będzie chciała na przykład kogoś zabić, to go zabije, nie? I która będzie chciała jechać po pijaku, to znajdzie sposób, żeby pojechać. No, będzie miała to gdzieś. Każe komuś dmuchnąć. Zapłaci komuś za dmuchnięcie w ten głupi alkomat. I pojedzie. A osoba, która będzie miała problem, to nie pojedzie. No, tak ogólnie zarysowuje się ten problem z alkomatami. Ale to jest taki jeden taki... To jest tylko jeden taki wrzut na całej dużej dupie problemów, bo y, pozwalając sobie na wejście z butami w nasze y, życie kierowcy, czy tam właściciela samochodu, wskazujemy się na to, że y, łasi y, na władzę i na kontrolę politycy y, będą próbowali po prostu nam w Nasze życie wleść tymi buciorami, się u nas wytrzeć i my nie będziemy mogli już nawet beknąć. Nie? Tak, na pewno wielu z Was czytało taką książkę, rok 1984, napisane przez George'a Orwella. Koleś napisał dwie takie fajne książki, które swego czasu zmieniły mój światopogląd, znaczy zmieniły. Ukierunkowały po prostu mój światopogląd na pewne sprawy dotyczące kontroli. Książki świetne, chociaż sam Orwell był socjalistą, co jest takie dosyć śmieszne. Chociaż nie czytałem zbytnio, znaczy nie interesowałem się jego biografią jakoś szczególnie. Napisał tą książkę, książka jest świetna, polecam. Wciąga, łyknąłem je chyba dwa wieczory. Ale jeśli ktoś nie chce czytać takich grubszych tomisk, bo książka ma tam no, chyba... Z 200, czy tam 300 stron. Nie? Dla niektórych to jest zbyt dużo. To polecam folwark zwierzęcy, również tego autora. Problematyka bardzo podobna. Zresztą e, większość Was pewnie czytała, to jest takie. E, tak, e, i moim zdaniem jest to początek e, ziszczenia się, czy ziszczania się e, założeń tej książki, które kiedyś już e, nomen omen, czy jak to tam się mówi, e, ziszczały się. Związek Sowiecki i tak dalej. Teraz Unia Europejska, która wydaje mi się, że nie wiem, czy jest to stuprocentowo zamierzone, czy to jest naprawdę jakaś tam rządza, czy jakaś tam chęć zrobienia nam dobrze, czy zrobienia sobie dobrze ale próbuje nas po prostu chronić od wszelkiego zła, ograniczając nasze prawa. No i najbardziej martwi mnie to, że ludzie po prostu dają się w to robić i są zadowoleni z takich właśnie przytyków do naszego życia. A tutaj sobie nawet czytam komentarze do tego newsa. A kto zagwarantuje, że nie dmuchnie trzeźwy kolega, żeby ten wypity pojechał po flaszkę i z nim wypił? Dobre, a teraz odpowiedź do tego komentarza innego kolegi, który podpisał się odwaga, czy koleżanka. Nie dmuchnie, bo co kilka kilometrów zacznie w samochodzie głośno piszczeć i musi znowu dmuchać. Jak tego nie zrobi, to samochód się zatrzyma i nie pojedzie. I oprócz tego wyczuwa wewnątrz w samochodzie alkohol. Nadmuchanie ma około jedną minutę. No nie wiem, czy to są sprawdzone informacje, ale są dosyć śmieszne i dosyć ciekawe. Dobra, to zostawiam Was z tym problemem, może kogoś to zainteresuje. A co dalej? No O wolności jeszcze powiem troszeczkę yy, na koniec. A takie trochę in z innego punktu widzenia. Na pewno interesuje Was, co leci w tle mojego podcastu. Taka dziwna muzyczka, jakby na baławajce grana, czy na gitarze? Nie, to nie bałajka, to nie gitara, to tak zwane ukulele. Tak, ukulele yy, to, jest, to jest taka mała gitarka. Yy, przeczytam Wam coś tutaj na temat odmiana gitary o niewielkich rozmiarach i czterech strunach. Gra się palcami, zwykle używana jako instrument akompaniujący. Ta mini gitarka yy, pochodzi z yy, Hawajów, z wysp hawajskich, yy, jak się na tym gra i tak dalej. Yy, nazwa yy, znaczy yy, z języka hawajskiego uku, to znaczy pchła i lele skaczący. Czyli skacząca pchła, taka mała gitarka. Dlaczego tak, tak podoba mi się ten podkład? Tak, zaczęło się od Kolesia, który nagrał. Tak, Koleś nagrał swoje interpretacje takich przebojów jak Summer of the, Over the Rainbow i What a Wonderful World. Niedawno znalazłem właśnie jego wykonanie na YouTube. Polecam, facet nazywa się nazywał się, bo już nie żyje. Koleś był strasznie otyły i zmarł na jakieś tam powikłania związane z otyłością. Izrael Kamakobibo Ole. Wystarczy pisać IZ w YouTube i posłuchać, polecam. Chociaż ostatnio znowuż serwis YouTube... Chociaż ostatnio jego kawałki na YouTube są jakieś wycinane, usuwane tam, gdzie ktoś zamieszcza jego twórczość. No, tutaj na przykład jest napisane, firmia, firma WMG nie wyraziła zgody na wykorzystanie ścieżki dźwiękowej użytej w tym filmie. Ścieżka dźwiękowa została zablokowana. No, no zoczyli nam się tutaj wpieprzajem już nawet na YouTube z prawami autorskimi. Trzeba będzie niedługo zmienić serwi, ser, serwis, co na pewno nastąpi, jeśli YouTube da się tak przyciskać. Temat praw autorskich nie będę tutaj poruszał, bo są różne zapatrywania na ten temat. Zresztą polecam, któreś tam skoczowisk dekadencji na ten temat też jest, można sobie odsłuchać. Ale czym jest wolność? No to tam temat też rzeka, można by o tym mówić długo. Ale powiem Wam tutaj konkretnie o uzależnieniach. Uzależnienia, czy one ograniczają naszą wolność? No z pewnej, w pewnym sensie są dobrowolne, nie? Każdy sobie sam decyduje czegoś, czy chce, czy może nie chce. Zależy też od jego siły woli. Jest to ograniczenie naszej wolności, ponieważ mimo, że na początku dobrowolne, to potem nie możemy się od tego uwolnić. Jest to bardzo trudne. Ograniczenie wolności, aczkolwiek dobrowolne, stajemy się dobrowolnie niewolnikami jakiejś tam sytuacji czy przyjemności jakiejś. Osobiście staram się unikać takich rzeczy, ale nasz dobry znajomy Staszek, który go Słyszeliście już parę razy, ostatnio miał problemy z hazardem, a konkretnie z maszynkami, tak zwanymi maszynkami jednoręki bandyta i tak dalej, wiecie o co chodzi. Umieszczam tutaj na koniec <grywanie> nagranie z naszego wypadu do baru na piwko, przy którym Sta Stanisław wrzuca kolejną setkę w automat no śmieję się, bo to chyba nie jest tak do końca groźne może się jeszcze coś zmieni no ale współczuję ludziom, którzy są uzależnie, uzależnieni już tak naprawdę którzy przepili cały majątek bądź też przegrali go w jakimś kasynie także nagranie na koniec, polecam odsłuchanie jeśli podobały wam się poprzednie to, to tym bardziej, jeśli coś mi wpadnie jeszcze do głowy wiecie jak to jest w podcastach, przesłuchujecie a wtedy się okazuje, że nie powiedzieliście o połowie rzeczy, yy, które chcieliście. Pomyliście się w dziesiątkach miejsc, yy, ale ćwiczenie czyni mistrza. Dążymy do yy, doskonałości. Na razie. Co tam chcesz? Przecież tam nie słychać, jak to się wrzuca. Uzależnienie od maszyny jak część pierwsza. Ile wróciłeś, Staśku? To jestem miasto, nie wrzuciłem stówę. Wszystko możliwe, że przejebie, jestem dałem. Rozjebcie mi mnie na miazgę. Stówę wróciłeś? Tak. Gdzie tu jest kurwa bank? Weź mnie jeden denerwuj, dlaczego stówę aż? Kurwa, nie mam mózgu, o co ci chodzi. <głosy> Czy ty rozumiesz, że ty na pewno to przegrasz? Wiem. A jak wygrasz, to i tak to przegrasz, bo ty znowu wrócisz to samo. Nie, jak wygram, to niko ja, bo ja obrałam nową strategię. Jaką? Jak wygrywam 100%, to wypłacasz. Tak. No nie wiem, ale tego grubego co nie wygasz? Nie, tylko, Ty, tylko ta jest muszę na jego. Siedzi w kiblu, nie? Ma tu kasę. No już raz tam się giebałem, tu nic nie dało. Nic nie ma? 50 zł tam, jak jest... Ja pierdoła. Się w ogóle nic nie <śmiech> Nie, ale masaki. Tutaj ten poker, coś, coś tam coś to załącz. No ta, no ale kurwa jak tu się przelewało teraz. Tu się nie przelewa, tu normalnie masz tu wiesz? To A to powinno iść do banku. Nie, I tu masz kredyt. Bank dopiero masz, jak wygrywasz. O, Powiem ci, że kłody jesteś głupi. nie, nie to jest głupie. Nie, to nie jest to. To weź to zmień. Powiedz mi, Stachu, ile ty przegrałeś w maszynki? 18. 18 co? No nie wiem, ale coś mi grałem. A ile w życiu swoim przegrałeś w maszynki? Ile tysięcy złotych? Dobrze wiesz, że to się nie da zliczyć da mnie. Ale tak, kurde, jakbyś to przeliczył na pieniądze? Ale te, które przegrałeś swoje, które wrzucałeś. Pięć tysięcy będzie? Więcej. Więcej? Pewnie, że więcej. pojebało cię. No dobra, to będzie przestroga dla wszystkich, którzy grają w maszynki, że nie da się wygrać. Ale to wciąga. Ostro wciąga. No zdaniem jest to średnio przekonujące, bo przegrałem. Nie, ostatnio co przegrałem? 40 zł, tak? Cieś... No, no pamiętasz co a, byliśmy? A, ale moje. No, to twoje. I 5 zł, stare też twoje przegrałem. Czyli ogólnie przegrałem twoje 45 zł i swoich nie mam zamiaru przegrać ani grosza. Dobra strategia, co? No, naciśnij. Wow, patrz, co Wypłać to. nie jest, wypłaci to. Jak ja na to wypłacić, jak się kurwa nic nie nabrało. Wrzuciłeś stówę, masz 200, to znaczy, że masz 100 zł gratis. Aha, to nie, czy nie? Czy dobrze gada? Nie, no, 10 zł no. Wrzuciłeś 10 zł? Nie, nie no, ze stówy 10 zł by było teraz. Aha, bo masz kredyt 900. Można. No, wszystko jasne. Nasza rozmowa jest po chuliu, ale szczerze mówiąc to. No, ale grun, że coś może, może jakiś maszynkowiec się nawróci, nie? Bo ty to chyba masz przyjebane życie. No jest. Ja? No. Chyba nie, nie, A co myślisz, że wygrasz w Totka szóstkę? Nie. W sumie to o. No właśnie, nie? To jest taka nadzieja. A grasz w Totka? Nie. No, <śmiech> znaczy. Tak znaczy nie, inaczej. Rzadko gram. O. Rzadko, no ja też gram. A to byśmy raz zagrali, nie? Ostatnio. O, to było 100 lat temu człowiek. Jakieś 3 miesiące temu, 4. To się nie liczy. No ale ja jeszcze nigdy nie wygrałem w totka. Nie, nie w, drap, w drapkę wygrałem, chyba 2 złote raz. Nie wygrałeś w totka? Nie, nie No naprawdę, chyba że nie sprawdzałem. Znaczy sprawdzałem te liczby, miałem na przykład dwójka. To za dwójkę coś się dostaje? Dźwięki lasów. Dobra, wygrywasz czy przegrywasz? Jest. O, to ładnie. O, ładnie, ładnie, ładnie. O, no, już jestem trzy dychy do przodu. Dobra.